Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja mam na imię Alicja, jestem alkoholiczką. E, no to dużo czasu nawet. Nie wiem, czy w zasadzie wykorzystam ten cały czas, ale to będzie więcej na wypowiedzi. E, dla mnie krok czwarty. E, ja, mam, no, ja mam takie podobne, wiecie, co przychodzą do AA, od razu biorą sponsorkę i.. W zasadzie robią wszystko to, co sponsorka mówi im, żeby robiły. I w ciągu 12 miesięcy naprawdę ich życie zaczyna wyglądać dobrze. I mam takie podopieczne i, i ja to widziałam. Ja nie byłam taką podopieczną, ja nie byłam taką osobą. Ja by jak przyszłam do AA, niby słuchałam. Ludzie do mnie mówią, niby robiłam, ale bardzo często dużo, dużo jeszcze po swojemu. I u mnie ten okres taki, żeby wszystko w zasadzie zaczęło jakoś wyglądać, żeby z tej ruiny jako tako chociaż to odbudować, to trwało 5-6 lat. Także u każdego to jest inaczej. U każdego to troszkę inaczej wygląda. No też e, każdy z nas przychodzi z innym plecakiem do AA. E, jeden ma parę kamyczków w tym plecaku, a inny ma cały plecak zawalony kamykami. Także e, to też nie ma co się porównywać w zasadzie. Nie, nie ma co, a, że u tego tyle, u tego tyle. Najważniejsze jest to, że naprawdę takie jest moje własne doświadczenie i tak jak ja widzę po moich podopiecznych, to naprawdę działa. Po prostu to zwyczajnie działa. I akurat moja historia jest taka, że ja ten krok czwarty, no to robiłam chyba z 6-7 razy naprawdę, naprawdę dużo naprawdę dużo, dlatego że ja miałam parę sponsorek yy, ja robiłam parę razy program. I, I za każdym razem ten krok był dla mnie przełomowy. Naprawdę za każdym razem. To, to było coś niezapomnianego. Ja pamiętam na samym początku, ja przyszłam do wspólnoty pełna uraz. Ja bardzo cierpiałam, miałam bardzo negatywny stosunek do, do świata. I jak ja zrobiłam ten e, pierwszy raz, ten czwarty krok, to to było niesamowicie ważne, żebym ja przestała obwiniać aż tak bardzo za swój los innych ludzi. I, i żeby ta, ta przeszłość, w zasadzie, która, którą w jakiś sposób demonizowałam bardzo, żeby ona przestała być aż tak bardzo bolesna. To był w ogóle taki początek, taki... Punkt, z którego w ogóle można zacząć e, pracować e, dalej. Także ten pierwszy krok był e, taki w zasadzie pierwszy, czwarty krok zrobiony przeze mnie. On był tak na otarcie łez, żebym ja przestała czuć aż tak bardzo ten ból, ten ciężar e, przeszłości. I naprawdę w te, jak robiłam pierwszy raz, czwarty krok, ja miałam wtedy chyba 27, 28 lat, coś takiego, zaraz to było po, po przyjściu do AA, to naprawdę ja zauważyłam, że w tym wieku ja mam mnóstwo uraz, które w ogóle są z podstawówki, z przedszkola. To były naprawdę, wiecie co, dzisiaj tak na to patrzę, to były bzdurne urazy. To były bzdurne, takie wyimaginowane często urazy, które rzeczywiście rzutowały w dalszym ciągu na, na moje życie. Zupełnie niepotrzebnie. Takie, że koleżanka mnie obgadywała tam w szkole, no jak można z takim czymś żyć po, po 15 latach. I przez to, że ja miałam te urazy do koleżanek, do nauczycieli, to po prostu ja postrzegałam świat bardzo negatywnie, że wszystkie koleżanki to są takie, że będą obgadywać, więc ja muszę podsłuchiwać, co one tam mówią, bo na pewno coś gadają o mnie. Że każdy autorytet, każdy nauczyciel, każdy szef to jest tylko po to, żeby mnie złapać na błędzie, więc jak tylko miałam do czynienia z szefem, to od razu już yy, byłam zestresowana. I, I takie podstawowe rzeczy to naprawdę one mi nie pozwalały żyć. Nie było mi łatwo. Nie było mi łatwo z szefem rozmawiać na zasadzie y, takich w zasadzie no, normalnych y, relacji, tylko ja od razu się bałam, ja się od razu stresowałam, ja się od razu kuliłam y, w sobie. No i, i, i to mi nie pozwalało rzeczywiście normalnie y, żyć. Także naprawdę po, po tym pierwszym razie, jak ja zrobiłam ten czwarty krok pierwszy raz, to już troszeczkę było, było lżej. Jeszcze ja miałam fajne takie sponsorki, bo ta moja pierwsza sponsorka mnie chyba cofała trzy razy z czwartym krokiem. Jeszcze dopisz tutaj, jest za mało o relacjach z mamą, jest za mało o relacjach takich, a gdzie jest ciocia, a gdzie jest babcia. Po prostu wracałam jestem z tym czwartym krokiem, żebym dopisywała, dopisywała, dopisywała i ja na koniec końców, pamiętam, miałam tego 84 kartki. I, i to było dobre, to było dobre, dlatego że naprawdę już jedna czwarta tego, tego ciężaru po prostu odpadła. I jak ja wyrzuciłam to, co było w środku, to zepsute, no to zrobiło się troszeczkę, odrobinę więcej miejsca, żeby siła wyższa wlała coś nowego, żeby wrzuciła coś, coś innego. I, I tak powoli, powoli, ten, ten czwarty krok w ogóle jest niesamowity, niesamowity. On w Wielkiej Księdze się składa tak naprawdę i ja też go tak robiłam że on się składa z trzech głównych części i na początku oczywiście przychodzi e, dziewczyna do wspólnoty, tak jak ja przyszłam, ja byłam roztrzęsiona, ja się trzęsłam, ja paliłam e, 10 papierosów, czy 15 e, dziennie, ja nie byłam w stanie się skupić, no to na początku robiłam tak tylko, żeby po prostu utrzymać tą trzeźwość, ale ten krok czwarty, on jest niezwykle rozbudowany I, i dlatego ja go też robiłam przez na parę podejść i dobrze, że ja w taki sposób podchodziłam do niego parę razy coraz głębiej, coraz głębiej bo tam jest bardzo, bardzo dużo rzeczy także ta pierwsza część to jest, są właśnie urazy potem jak już robiłam drugi raz ze sponsorką, to z tymi urazami już jako tako sobie się nauczyłam radzić poprzez też rozpisywanie tego kroku na, na co dzień w formie kroku dziesiątego, prawda? Także już jak przerobiłam dziesięć razy tą samą urazę, czy dwadzieścia, czy pięćdziesiąt razy, rozpisałam w kroku dziesiątym tą samą urazę albo tą samą sytuację i przegadałam to ze sponsorką, no to już na drugi raz wiedziałam, jak się zachować w takiej sytuacji, więc to się z powrotem nie, nie pojawiało w kolejnym kroku czwartym. Ale drugą taką częścią, i tak jest to napisane właśnie w Wielkiej Księdze, że potem się idzie do lęków. I ja na początku tego nie rozumiałam I, i tak ma może być we wspólnocie. Tak to powinno wyglądać, że mi sponsorka za pierwszym razem powiedziała, że ja mam rozpisywać lęki w kroku czwartym, ja w ogóle nie wiedziałam o co w tym chodzi, nie za bardzo to rozumiałam, ale nie skupiałam się aż tak bardzo na tym, skupiałam się na tych urazach. Za drugim razem jak rozpisywałam, to już się właśnie bardziej skupiłam na tych lękach. Co to są te lęki? Skąd one mi się biorą? Dlaczego te lęki przychodzą? I, i skąd to, co to w ogóle jest ten, ten lęk? I za drugim razem właśnie to było takie bardzo skupione na, na tych lękach. I, I bardzo mi to pomogło, bo ja wtedy zobaczyłam, że ten mój perfekcjonizm w pracy, to, że ja nie mogę się pomylić, że ja muszę być idealna, to, że ja kłamie w pracy, to jest właśnie spowodowane tym profesjonalizmem, tym, tym perfekcjonizmem. Dlatego, że a pod spodem jest to, że ja się tak naprawdę boję. Dlatego, że ja nie wiem, co oni chcą, co jest najważniejsze. To jest też taka ta miara oderwania od rzeczywistości. Ja nie wiem, co w pracy jest najważniejsze. Nie wiem, czego ode mnie tak naprawdę oczekują. Więc robię wszystko idealnie, byleby się tylko nikt do mnie nie przyczepił, byle tylko nikt do mnie nie miał pretensji, byle tylko nikt mi nic nie powiedział. Dlatego musiałam być perfekcyjna, bo ja się bałam, że ktoś mi na coś zwróci uwagę. No bo jak oni mi powiedzą, że ja coś zrobiłam źle, no to przecież to całe moje poczucie wartości pójdzie do kosza. Przecież ja będę, no przecież jak ja mogłam zrobić coś źle? Przecież jestem niewystarczająco dobra. Ja nie mogę być niewystarczająco dobra. Ja muszę być gwiazdą, ja muszę być idealną. I, i to jest właśnie ten, y, ten lęk. I, i ten na miarę oderwania od rzeczywistości, że ja nie wiem co jest najważniejsze że jak ja jestem, pracuję w obsłudze klienta, to ja mam się skupić na obsłudze klienta, nie muszę się zajmować administracją. Ale jako perfekcjonistka ja musiałam robić wszystko. I to mnie doprowadzało do mętliku, do zamieszania, że ja wychodziłam z pracy i po prostu przez półtorej godziny ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, zamieszanie w głowie, pralka myśli, bo czy zrobiłam wszystko dobrze, czy oni dobrze o mnie myślą, czy mnie zwolnią, czy mnie nie zwolnią, czy dostanę podwyżkę, czy dostanę awans, przecież tak się nie da żyć, to jest szaleństwo, bo zamiast skupić się na pracy... To ja cały dzień myślałam o sobie, czy ja dobrze robię, czy ja dobrze wypadnę, czy oni lubią to, co robię, czy oni nie lubią, czy oni mnie obgadują, czy mnie nie obgadują. To jest szaleństwo właśnie tego lęku. To jest szaleństwo. Tak się nie da funkcjonować. I, i to jest druga, drugi lęk, jest pod tym, że ja muszę wszystko sama. Przecież tak, jak to moja koleżanka zawsze mówiła na, ty, na, na meetingach, ja bardzo od razu mi to wpadło w, w uszy, bo, bo to jest właśnie to, jak ja się czułam. Że teraz przyszłam do AA, teraz ja będę trzeźwieć i teraz ja tymi ręcami będę wszystko robić. A to broń Boże. I, i rzeczywiście, im więcej im więcej ja próbuję sama tym bardziej jestem zmęczona, tym bardziej jestem nerwowa, tym, jestem, tym bardziej jestem sfrustrowana. I to jest też napisane w Wielkiej Księdze na, na 89 stronie, że jeżeli się będę skupiać na tych swoich planach, małych planach i projektach, to będę tym właśnie bardziej wykończona, a im bardziej będę puszczać to wszystko, i, i zostawiać Bogu, po prostu da, oddawać to sile wyższej, tak jak każdy tam siłę wyższą y, rozumie, tym więcej będę mogła zrobić, tym będę bardziej efektywna, a my, tym mniej energii w to będę wkładać. Więc jak ja dzisiaj przychodzę do domu i jestem wykończona, zmęczona, frustrowana, y, nerwowa, to ja wiem, że po prostu przez ostatnie parę dni próbowałam życie aranżować po swojemu. I wtedy muszę się siąść, pomodlić się, odpuścić to wszystko i z powrotem wskoczyć. Dobra, oddaję to Bogu, bo dla mnie najważniejsze jest tylko dzisiaj. Przeszłość i przyszłość jest domeną Boga. Dla mnie moją domeną jest tylko i wyłącznie teraz. Jeżeli ja siedzę w przeszłości albo w przyszłości, o jak będzie fajnie w tym związku, o jak będzie super z tym facetem, o jak będzie super jak dostanę podwyżkę, jak dostanę awans, to ja już siedzę w przyszłości i już się zajmuję tym, czym ja się nie powinnam zajmować. To jest sprawa Boga. Ja nie wiem, co jest dla mnie dobre. Ja kompletnie nie wiem, co jest dla mnie dobre. I wiecie, ja, ja tak mówię dlatego, że przed przyjściem do AA ja spędziłam cztery lata robiąc wszystko, co w mojej mocy, żeby zaaranżować moje życie tak, jak chciałam. I robiłam wszystko i nic mi się nie udawało. A przyszłam do wspólnoty, zaczęłam robić sugestie, wzięłam sponsorkę, zaczęłam robić program i w przeciągu trzech miesięcy stało się wszystko to, nad czym ja tak ciężko pracowałam przez cztery lata. I ja do tej pory pamiętam to jako przykład, jak mi się zapomina, jak czasem sobie myślę, a co mi Bóg z tym pomoże, a co mi siła wyższa z tym pomoże, przecież ja muszę sama tutaj zadziałać. To sobie przypominam właśnie te, te początki. I oczywiście, że, że, że to też jest takie e, zgubne z tym, że, że to też nie wygląda tak, że teraz to ja siądę na kanapie i będę się siedzieć i ja się będę modlić o pracę i praca mi sama z nieba spadnie. Że to jest, e, to jest ta, ta właśnie ta zasada duchowości, że ja mam dzisiaj zrobić wszystko to, co jest w mojej mocy, wszystko to, co mogę zrobić, aby coś ruszyło do przodu, ale efekty tej pracy zupełnie już nie zależą on ode mnie. Czyli ja mam ruszyć się, wysyłać CV i mam ich wysyłać ile mogę danego dnia. Ale efekty tego, gdzie ja dostanę pracę, jaką dostanę pracę, to już nie jest moja sprawa. Ja mam tylko wysłać CV, tam gdzie dostanę pracę, tam jest wola Boga, że tam mam być, tam jestem potrzebna i po coś tam w tym momencie mam siedzieć. I, i właśnie często jest to pytanie, że no dobra, no to skąd ja mam wiedzieć, jaka jest wola siły wyższej wobec, wobec mnie, skąd ja mam wiedzieć? No rzeczywistość jest tą wolą siły wyższej. Skoro ten facet mnie nie chce, to znaczy, że mam z nim nie być. Skoro nie dostaję tej pracy, to znaczy, że mam jej nie dostać. Skoro y, siedzę w takim kraju, a nie innym, to znaczy, że mam w tym kraju być. Ta rzeczywistość, to co na co dzień przychodzi. To jest, to jest wola siły wyższej. I ktoś może powiedzieć, no tak, no, ale przecież to nie jest. No, jak może być siłą, wol, wolą siły wyższej, że ja stracę na przykład pracę? Ja Wam powiem, że, że na przestrzeni tego mojego trzeźwienia a, ja się najwięcej nauczyłam i najwięcej duchowych mądrości, i najwięcej jakichś postępów, i najwięcej odkryłam właśnie w momentach, kiedy mi było najciężej. Bo jak mi jest dobrze, jak, się, jak nie jest, jak niczym się nie męczę, no to co ja będę robić? No to po co ja się będę wyśilać, jak wszystko jest dobrze? Właśnie wtedy, kiedy mi szurało, że tak powiem, tyłkiem o betonie. Po betonie to wtedy się najwięcej uczyłam. Wtedy właśnie najbardziej stosowałam te sugestie, żeby w ogóle się trzymać, żeby w ogóle się trzymać na powierzchni. Ja kiedyś pamiętam, bo na, na, na drodze mojej, mojego trzeźwienia ja używałam po prostu wszystkiego, co jest możliwe, tyle by tylko się nie napić. Ja chodziłam na, na meetingi, robiłam program, miałam sponsorkę, rozwijałam się duchowo na wszelkie możliwe sposoby, jakie tylko przyszły mi do głowy. Starałam się znaleźć swoją drogę duchową. Do psychologów latałam. Po prostu wszystko, co się dało. To się śmiali wtedy, że jakby do szamana. Jakby był szaman jeszcze, to bym poszła do szamana też. I, i, i taki, taki był klimat tych meetingów, na których ja że myśmy latali, i robili wszystko po prostu, co było tylko yy, możliwe. I kiedyś, pamiętam, poszłam, na... to był taki trudny czas dla mnie, bo poszłam i poszłam do mojego kierownika duchowego i ja to fizycznie widziałam, że, że po prostu wszystko w moim życiu jest w ruchu, wszystko, praca się zmienia, miejsce zamieszkania się zmienia, ludzie dookoła się mnie zmieniają, po prostu wszystko się zmieniało i ja w środku tych zmian, ja nie wiedziałam po prostu, co się dzieje. I, i, I mówię temu przewodnikowi duchowemu, że wszystko dookoła jest w ruchu, a ja stoję w samym centrum tych zmian i ja nie wiem, co to, co to będzie. A on mi mówi, no ale stoisz. Mówię, no stoję. mówi no to najważniejsze, że stoisz w tym, a nie, nie lecisz w dół. I, I to było takie moje właśnie wtedy... Odczucie, że ja stoję, a tu po prostu wszystko wszystko się y, zmienia. I, I to było mi potrzebne. To było mi potrzebne, żeby to był proces. To trwało miesiące. To trwało parę lat. Ta konfrontacja właśnie z tymi, z tymi lękami. I, I powiem Wam, że ja myślałam, na początku to myślałam tak, że ja mam te lęki, z tego powodu, bo ja jestem, bo ja jestem uzależniona, jestem uzależnioną Polką i mieszkam w Londynie. Jestem alkoholiczką Polką w Londynie i dlatego ja mam takie lęki. Ale po spotkałam, weszłam w kontakt z dziewczynami z DDA i się okazało, że dziewczyny z DDA mają dokładnie takie same trudne sytuacje i lęki. Więc ja pomyślałam, a bo my wszystkie z tych dysfunkcyjnych domów to, to my tak mamy. Potem sobie myślałam, że no tak, no bo my wszystkie jesteśmy Polki w tym Londynie, to my tak właśnie mamy, to my mamy takie problemy. Inni takich problemów nie mają. A potem poszłam do pracy i zaczęłam rozmawiać w pracy. Już, już trochę byłam taka bardziej kontaktowa z ludźmi, więc zaczęłam z tymi ludźmi z pracy rozmawiać o ich codziennych problemach i się okazało, że Anglicy w Londynie mają dokładnie takie same problemy, jak ja mam. I kiedyś nawet weszłam, była, była jakaś e, impreza i mówię, weszłam do, do pokoju i tam było kupa ludzi, których nie znam. I, i siadłam obok takiego Anglika i mówię, ja się tak głupio czuję się tutaj, mówię, nikogo nie znam. Mówię, tu sami jacyś ludzie, jakoś się tak stresuje, dziwnie się czuję. On mówi, ale ja tak mam, dokładnie tak samo mam, też tutaj nikogo nie znam, też się stresuję. Mówi pewnie wszyscy, którzy są w tym pokoju, dokładnie tak samo się czują. I, i to był taki, taki efekt y, tej pracy nad tymi lękami w zasadzie, że po prostu że stwierdziłam, że one są częścią życia. Że każdy je ma, że nie muszę się nad nimi skupiać, analizować, rozkładać ich na części pierwsze i, i myśleć jakby to było super, gdybym ich nie miała. Po prostu akceptacja tego, że to jest część życia i ja nie muszę tym lękom się poddawać. One se mogą być, no dobra Alicja, boisz się tylko, stresujesz się, no to spoko, no, no, no tak to czasem bywa i i, i, po prostu, i to była, była praca, żeby w ogóle je zauważyć, zaakceptować i one tam sobie tam sobie są i czasami są dni takie, że tych lęków mam mniej, że spoko, wiem, siła wyższa mi, siła wyższa się zajmie przyszłością, ja mam tylko zrobić swoje dzisiaj i będzie ok, a czasami mam takie dni, że 30 razy dziennie Modlitwę o pogodę ducha, bo co, bo co chwilę mi przychodzi myśl, a co będzie jutro? A będę miała pieniądze, czy nie będę miała pieniędzy? I, i są takie i takie dni, ale nawet jak mi zaczynają przychodzić te, te lęki czasem, w ciągu dnia, no to ja mam modlitwę o pogodę ducha. Nie muszę się nimi zajmować. Odmówię sobie o modlitwę o pogodę ducha. Za 15 minut jak się pojawi znowu, to sobie znowu odmówię modlitwę o pogodę ducha. I ta przez dzień po prostu przechodzę. I, i ostatnią częścią tego czwartego kroku to jest dla mnie też taka ważna bardzo, bardzo część, to są związki, relacje seksualne. I to jest też tak w Wielkiej Księdze poukładane jedno po drugim. I ja wam powiem, że bardzo, ja się zajęłam tymi relacjami, tymi związkami dużo wcześniej niż w zasadzie weszłam w ogóle w jakikolwiek związek. Bo tam jest napisane w Wielkiej Księdze, że każdy z nas ma model związku odpowiedni dla siebie. Nie ma czegoś takiego, że jest jeden model związku i on jest najlepszy i każdy z nas powinien w taki sposób związki przechodzić. Każdy, dla każdego jest to inne. I Wielka Księga mówi, jeżeli nie wiesz, jaki jest model związku odpowiedni dla ciebie, to módl się o to i siła wyższa Ci pokaże. I ja się w zasadzie modliłam chyba ze 2-3 lata o to, żeby mi siła wyższa pokazała, jaki jest model związku najlepszy dla mnie. Bo ja tego nie wiedziałam. Ja nie wiedziałam, czy ja chcę mieć faceta choleryka, czy flegmatyka, którym ja się odnajdę w życiu. Czy ja chcę kogoś, kto jest e, cichy, spokojny, czy ja chcę kogoś energicznego, czy ja chcę kogoś wykształconego, czy ja chcę kogoś, kto po prostu ma takie zwykle prostsze spojrzenie na świat, co nie potrzebuje rozdzielać włosów na czworo. Ja nie wiedziałam, z kim ja najlepiej się e, będę nadawać. I, I po prostu w przeciągu tego, tego czasu Siła wyższa powoli, powoli zaczęła mi y, pokazywać. Wiecie co, ja jak byłam nastolatką, to ja chodziłam na koncerty punkowe, metalowe. Na, na, y, ja lubiłam bardzo hard rock, te korny te limbiski, co grali. Ja lubiłam technoparty, takie, takie klimaty, to ja za bardzo romantyczna to, to nie byłam. Ale powiem wam, że w pewnym momencie, kiedyś właśnie modląc się do tej siły wyższej, tak, tak regularnie, ja sobie szłam po mieście i zobaczyłam, że para siedzi w restauracji, trzyma się za ręce i tak sobie rozmawiają. I wtedy mnie coś uderzyło, że o, to ja tak chcę. To jest właśnie to, co ja chcę od mojego związku. I tak modląc się, po prostu szłam krok po kroku i ta siła wyższa mi pokazywała sytuacje, takie, do których ja mam po prostu aspirować. Ja jestem z natury choleryczką i, i, i ja, mi jest bardzo trudno um, hamować moją złość. Dzięki Krokowi czwartemu ja mogę na co dzień, e, Krok czwarty mi w tym na co dzień bardzo pomaga, że jak mi przychodzi złość, to mam Wycofać się natychmiast, tak jak pisze to wielka księga, natychmiast wycofać się z tej sytuacji, zadzwonić do sponsorki, pomodlić się za tą osobę, zrobić te rzeczy, żeby ja nie wybuchła i czasem mi się udaje, czasem mi się to nie udaje, ale dzisiaj przynajmniej wiem, co ja mogę zrobić, żeby, żeby sobie pomóc w tych wybuchach złości. I, I powiem Wam, że kiedyś właśnie wsiadłam do autobusu i taka dziewczyna siedziała obok mnie. Ja pierwszy raz w życiu coś takiego widziałam, i to było dla mnie bardzo inspirująca też e, sytuacja. Mi się wydaje, że to też była właśnie taka podpowiedź od, od Siły Wyższej. I ta dziewczyna rozmawiała ze swoim partnerem przez telefon, i oni najwyraźniej z tej rozmowy wychodziło to, że oni są w trakcie organizacji ślubu. No to ja już siebie widzę, jak ja bym była w trakcie organizacji ślubu. Przecież to są nerwy, to jest stres, no, to jest duże, duże przedsięwzięcie. I, I ten chłopak coś tam na nią krzyczał, czy coś tam jej mówił przez telefon, że to masz do załatwienia, to masz załatwić, to masz załatwić, tamto... A ona tak zupełnie na spokojnie do tego chłopaka przez telefon mówi, no tak, no, mówi ty tak, ty mi mówisz, że to mam załatwić, to mam do załatwienia. Słuchaj, a powiedz mi wiesz co, zacznijmy od tego, kiedy ty załatwisz to, co Ty powiedziałeś, że ty i twoja mama załatwicie. Kiedy to zrobicie? I, I ja byłam w szoku, że w takiej sytuacji można tak zupełnie na spokojnie, bez krzyczenia, bez przekomarzania się, bez po prostu rozmawiać. I, i to też był taki właśnie, ta, ta od siły wyższej, że ja mam w tym kierunku iść, starać się w każdej sytuacji, nawet takiej, takiej trudnej, bez tych emocji, bez tych, bez tych nerwów. No i jak ja robię to, co mi Wielka Księga mówi, no to, to mi się udaje. No ale problem jest taki, że czasami nie robię tego, no i mam takie dni, że mi się nie udaje. Także po prostu na następne lata mam co robić, nie nudzi mi się, a jak ja się zajmuję tym, żeby nie drzeć się na ludzi, to wtedy po prostu nie muszę no, nie muszę, nie, mam, nie zajmuję się swoim życiem i sobą, I, i wtedy zajmuję się tym, żeby robić coś dla innych, żeby być lepszym człowiekiem w społeczeństwie, no i wtedy mi nie przechodzi myśl o tym, o tym piciu. Po prostu też ten czwarty krok jest takim rozrachunkiem, co w moim życiu działa, jakie podstawy działają, a jakie podstawy nie działają. Martwienie się o przyszłość nie działa, więc trzeba to zmienić. Krzyczenie na ludzi, darcie się nie działa. Po prostu nigdy mi to nie przyniosło e, dobrych rezultatów, więc trzeba to, to zmienić. I tym się zajmuję dzisiaj, żeby co zrobić, żeby być lepszym człowiekiem na co dzień. I, i jak to robię, to wtedy nie myślę o, o, o piciu. Dzięki.